zespół Rat Wimps z Japonii. Arigato. Swego czasu w ramach audycji opowiadałem Państwu yy, razem z Wioletto Myszkowską o rozsianych po świecie mikropaństwach, które powstały w różnych, najczęściej bardzo nietypowych okolicznościach. To, co je łączy, to, że zwykle państwa te uznawane są wyłącznie przez ich twórców. Jednym z takich państw niepaństw jest choćby Ladonia leżąca na terenie Szwecji. Bardzo osobliwe miejsce. Okazuje się, że podobny, a nawet ciekawszy twór quasi-państwowy od ponad 40 lat ma w swoich granicach Australię. Księstwem Hat River rządzi książę Leonard, dzisiaj ponad 90-letni. Podczas swoich podróży po Australii odwiedzał go Marek Tomalik, znawca i wielbiciel kraju kangurów oraz autor książek poświęconych temu kontynentowi. Z Markiem Tomalikiem rozmawiałem w ubiegłą sobotę na krótko przed jego wyjazdem, oczywiście znowu do Australii. Zapytałem wtedy, czy księstwo Hat River jest siedzibą nieszkodliwego dziwaka, czy może rzeczywiście pani to jest bardzo dobre pytanie. Podejrzewam, że nie, nie rozstrzygniemy tego. Na pewno coś na rzeczy jest, czyli to jest coś więcej niż żart, który jest spotykany także w innych miejscach na świecie, gdzie powstają podobne byty polityczne i, i ludzie się nad tym zastanawiają, czy to jest już organizm państwowy, czy też nie jest. Myślę, że trzeba na to patrzeć z różnych perspektyw, między innymi z perspektywy człowieka, który było, nie było, chciał i ośmieszył państwo jako takie, co w dzisiejszych czasach ma swoje chyba drugie dno, dlatego że jeżeli patrzymy na to, jak działają wielkie korporacje światowe, to oni w sposób oczywisty drwią sobie z państwa, występują antypaństwowo, nie płacą podatków. Natomiast tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju żartem, bo jeżeli człowiek, czy powiedzmy cała jego rodzina, bo tak naprawdę to jego państwo, to jest rodzina, nie płaci podatków, to sam fakt się liczy i o tym przynajmniej gdzieś tam się w mediach od wielu, wielu lat bo państwo już istnieje ponad 45 lat, o tym się gdzieś tam mówi przynajmniej w zachodniej Australii. Na pewno jest to twór człowieka, który jest na wskroś, no bym powiedział nawet mega inteligentny. Książę Leonard. Książę oczywiście też posiada swoje nazwisko, którym się obecnie nie posługuje. Kesley się nazywa. Leonard Kesley. Natomiast teraz tytułuje się, tak jak głowa państwa, jest księciem Leonardem. Prince Leonard, tak po australijsku bardziej. No i panuje nieprzerwanie od 40, już w tym momencie, 6 lat tworząc drugi największy organizm państwowy po Związku Australijskim, bo tak nazywa się państwo na kontynencie australijskim, nazywa się Związek Australijski, natomiast Had River Province, wcześniej Had River Principality, czyli księstwo Had River, jest tym drugim największym państwem na kontynencie australijskim, cokolwiek to znaczy. Książę Leonard, zanim został księdziem i obwołał się nim, był rolnikiem, aż któregoś dnia przyszło państwo australijskie i zrobiło coś, co spowodowało, że Rolnik Leonard stał się księciem. No tak, on się po prostu wkurzył. Chciał prowadzić swoją farmę. W Australii farmy są oczywiście olbrzymie i nie można sobie pozwolić na chwilowe zmiany koniunktury, bo to są potężne straty. A państwo zakontraktowało u niego jakąś tam ilość zboża, które on miał wyprodukować i potem z tej deklaracji się nagle wycofało, proponując, że zabierze z tej zadeklarowanej ilości, zaledwie 1,5%. Czyli tak naprawdę całą resztę on musiał spalić. Ja nie wiem, co on wtedy z tym zrobił. Natomiast on wtedy po prostu się wściekł, zbuntował i postanowił zawalczyć z aparatem urzędniczym na poziomie Australii Zachodniej. I wymyślił, opracował bardzo skrupulatnie taki plan strategii secesji swojej farmy. Farma jest w wielkości 75 km2. Na warunki polskie możemy to przyrównać do miasta Płock. Miasto Płock małym miastem nie jest, także całkiem spora ta jego farma jest. Natomiast na pewno nie jest to nawet w zachodniej Australii jedna z większych czy największych farm. Tam po prostu tak duże farmy są. No i opracował plan secesji. Oficjalne pismo skierował do gubernatora zachodniej Australii, do rządu zachodniej Australii, bo każdy w Australii stan ma swój rząd, ma swój parlament i do rządu federalnego w Canberrze napisał pisma, że on... Z datą któregoś tam kwietnia 1972 roku ogłasza secesję swojej posiadłości i stanowi nowe państwo. Obstawiał, że w długim okresie czasu nie otrzyma odpowiedzi i na tym oparł swoją całą strategię. Bo założenie było takie, że jeżeli ktoś nie odpowie to z zasady przyzwala na tą rzecz, o którą ktoś wnioskuje. Tak, stare prawo brytyjskie, które zostało przeniesione żywcem do Australii, stanowiło o tym, i ono dalej obowiązuje, że jeżeli nie odpowie się na pismo w sposób pozytywny czy negatywny, no to racja zostaje przy wnioskodawcy. No i tak się też stało. Zostało to przegapione, ktoś tam się pośmiał z czegoś takiego, jak to pismo wpłynęło do jednego, do drugiego, do trzeciego urzędu, no i nikt mu na to pismo nie odpisał, no i on po upływie trzech lat, bo tyle trwała właśnie ta możliwość reakcji ze strony tych czy innych urzędów, ogłosił secesję. Oczywiście poinformował media, zrobiło się troszeczkę hałasu wokół tego. No i zanim się oni zorientowali wszyscy razem, to się okazało, że ten żart przeradza się w coś bardziej trwałego, że to jest człowiek, który będzie walczył do dnia dzisiejszego. Ja ostatni raz go odwiedziłem w 2015 roku. Teraz wybieram się po raz kolejny do niego, czwarty już, w tym roku i on cały czas, jak ze mną rozmawiał, podkreślał to, że nie można tak sobie takiego państwa zrobić, tylko cały czas trzeba o to państwo walczyć, bo inaczej ono zostanie zgniecione, zostanie unicestwione poprzez aparat, który tylko czyha na jakieś małe potknięcie. Więc to jest człowiek, który musiał swoją strategię opracować i wymyślał co jakiś czas kolejne fortele. Jednym z takich forteli było wypowiedzenie wojny. Wypowiedział wojnę kanterze i po trzech dniach ją odwołał. No, być może obawiając się, że rzeczywiście ktoś to może potraktować poważnie i tam jakieś czołgi zajadą, albo przynajmniej jakieś auto opancerzone, albo po prostu panowie o smutnych, kamiennych twarzach się pojawią. Ale z tego byłby chyba nawet zadowolony, bo to by potwierdziło, dałoby asumpt do tego, żeby potwierdzić to, że ten byt quasi państwowy jest państwowy. No taki jest fragment mojej ostatniej z nim rozmowy. Kiedy zapytałem się go, w jakich żyje relacjach z, ze Związkiem Australijskim, on powiedział, że w złych. Ja go zapytałem, czy to znaczy, że oni zamierzają tutaj go najechać. On mówi, że on by bardzo właśnie, tak jak mówisz, żeby chciał, żeby tak się stało, bo to by w sposób jeszcze bardziej dobitny wedle konwencji w Genewskiej potwierdziło istnienie jego państwa, którą on te 46 lat temu założył. No bo jeżeli ktoś najeżdża na jakieś inne ziemie, to znaczy, że nie traktuje, że to są jego ziemie, w sensie powiedzmy organizmu państwowego. Czyli to uzyskałoby jeszcze jedno potwierdzenie. Jak wygląda to miejsce to księstwo, to quasi-państwo, czy państwo, tak jak je zapamiętałeś w zeszłym roku. Jak wygląda topografia tego przedziwnego miejsca na ziemi? Znaczy dojeżdża się w sposób zupełnie nierokujący, jak, jak gdyby najmniejszych nadziei, że coś tam się nagle wydarzy, bo to są drogi szutrowe. I dojeżdża się, brama jest dosyć taka powiedzmy okazała jak na farmy, ale też bez przesady. No i to wszystko zaczyna się jak gdyby za tymi bramami, bo budynki, które prawdopodobnie kiedyś pełniły funkcje zupełnie inne niż teraz pełnią, gdzie odbywała się jakaś produkcja rolna, gdzie stały maszyny i tak dalej. W tej chwili są to odrębne budynki, które są jakimiś ministerstwami, gdzie jest w ogóle odprawa paszportowa, bo taka ma miejsce. Masz stempelek w paszporcie? Nie jeden. Z Hadriver mam tych stempli już kilka. Jest zbijany stempel wjazdowy, który jest jednocześnie wizą. Jest tam osobna waluta, mają swoją pocztę, mają swoje znaczki pocztowe. Jest jeden samolot, który jest podobno na usługach księstwa, który dolatuje z zewnątrz. Wiele statków obecnie, czy jednostek pływających pływa pod banderą, książę ma szeroko zakrojone Aspiracje na powiększenie swojego terytorium, na wchłonięcie części Parku Narodowego Kalbary, który sąsiaduje z jego księstwem, ale też ma chrapkę na dostęp do oceanu, który jest zaledwie 20 kilometrów od granic jego księstwa. Czy armię, która mogłaby zdobyć ten fragment ziemi, będą tworzyć wnukowie księcia? No ja myślę, że tak. Chociaż jak tak patrzyłem na synów, tam jest trzech albo 4, nawet synów. No to to są tacy rośli panowie, którzy, jakby tam trzeba było, to może by tam jeszcze potrafili powalczyć, ale zdecydowanie stawiałbym na jednak tam wnuków. Są ministerstwa, jest poczta i jest też element, nie z tej ziemi, sanktuarium. No to jest kolejny jak gdyby żart podkreślający, że znajdujemy się w miejscu, które zostało wykreowane przez ekscentryka, który po prostu samą formą się doskonale bawi. jest sanktuarium, tak. To jest sanktuarium edukacyjne i to jest powiązane z pewną pracą naukową, którą książę Leonard popełnił. To jest praca, jak zagłębiłem się, na, na samym początku wydawało mi się, że mam do czynienia z jakimś dziełem matematycznym, ale się okazało, że to jest to jest bardziej numerologia niż sama matematyka. W każdym razie chodzi o to, że... Ważne pojęcia na zasadzie pewnego układu alfabetycznego zostały powiązane z liczbami, z tak zwanym kodem natury. Jest tutaj taka stała, która tam się pojawia, która jest tak zwaną cząstką Boga. No wszystko to jest wygląda na bardzo zagmatwane. W rzeczywistości jest znacznie prostsze, ale to też jest pewnego rodzaju drwina w ogóle z samej nauki, takiego swojego rodzaju błazenada. A samo sanktuarium wygląda w ten sposób, że się wchodzi, jest wielka taka brama przypominająca jakieś bramy powiedzmy rzymskie czy greckie. I dookoła takiego dziedzińca są półki, na których znajdują się plastikowe figurki różnych zwierząt. Ale to wygląda naprawdę maksymalnie kiczowato i do każdego z tych zwierząt jest dopisany ten właśnie kot, który to zwierzę posiada. To jest oczywiście jakaś tam bardzo długaśna liczba, która jest niezwykle oczywiście ważna. I w środku tego dziedzińca stoi potężny kamień. I też jest oczywiście teoria, że tam na trzeci dzień miał zostać znaleziony przez synów księcia Leonarda, co podobno miało miejsce. Tu jest też analogia do tak zwanego wielkiego kamienia, już bardziej powiedzmy z islamu. Więc cały czas jest to jedna wielka po prostu kpina z naszych wyobrażeń, z naszych schematów, którymi my się na co dzień posługujemy, które traktujemy niezwykle poważnie, niezwykle dosadnie, a książę Leonard sobie z tego w sposób taki bardzo ciepły, bo to nie jest jakaś powiedzmy taka drwina, że on tutaj kogoś chce obrażać. On tam nikogo nie obraża. Może za wyjątkiem inteligencji osób, które kapną się o co chodzi. Byłeś tam już kilka razy i wracasz po raz kolejny. Co tam ci pcha do tego miejsca? Ten rodzaj komizmu, który gdzieś się unosi w powietrzu, czy może raczej ten intelekt, który za tym wszystkim stoi, kpina z rzeczywistości, a może coś głębszego? No ja trochę podobnie patrzę. Nie, nie lubię o tym mówić, ale podobnie patrzę na, na rzeczywistość. Nie traktuję rzeczywistości w sposób poważny i widzę w takim księciu Leonardzie nie. bratnią duszę. Z tym, że on poszedł naprawdę na całość i tutaj chyle czoło, że wykrował coś, co istnieje od... no prawie pół wieku. Coś, co zarabia na siebie, to jest w ogóle duża sztuka, bo on oczywiście zarabia na turystek, którzy tam przyjeżdżają, którzy kupują pamiątki, tych pamiątek tam bez liku jest różny, który on wyprodukował. Sprzedaje znaczki pocztowe, ale sprzedaje też obywatelstwa. Można sobie kupić obywatelstwo Hadriver, kosztuje to 300 dolarów. paszport jest ważny przez 5 lat. Kupiłeś? Nie, ale zamierzam. To jest poważna sprawa, dlatego, że 15 tysięcy obywateli księstwo ma tak zwanych zamorskich, czyli ludzi, którzy tacy jak ja kupują ten paszport, przez te kilka lat posiadają. A to wszystko wpisuje się w coś, co chciałbym, żeby też było u nas, w naszym kraju. To znaczy, że tacy odmieńcy, tacy ekscentrycy, bo tak z grubsza można by o księciu Leonardzie powiedzieć, oni nie są usuwani poza margines społeczeństwa, tylko właśnie w jaki sposób oni są pobłażliwie asymilowani do tego społeczeństwa, ponieważ swoimi działaniami krzywdy nikomu nie robią, no i całe społeczeństwo o coś tam wzbogacają. Marek Tomalik o księstwie Hat River leżącym na terenie Australii. To trójka audycja Świat z lotu druzda.